Ha, <laughs> ha, Cześć, ja nazywam się Jacek Brzezowski a wysłuchacie już siódmego odcinku podcastu Tchnienie Grosy. Tym razem będzie to druga część opowiadania w górach, miastach Klajwa Barkera. Musicie mi wybaczyć jakieś techniczne potknięcia, jakie są w tym podcaście. Jeszcze nie do końca jestem obeznany ze sprzętem, staram się to wszystko ustawić. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No jak chciałem, mniej, a częściej widać, nie wyszło. Mam nadzieję, że no jakoś to się będzie toczyć, bo widzę, że odwiedzacie, ściągacie, słuchacie. Co prawda, komentarzy na stronie nie jest za wiele, czy choćby maili. Słuchajcie, to nie jest dużo. Macie dostęp do sieci, bo ściągacie to jakoś. Napiszcie maila, jakąś notkę. Naprawdę, pobudza to do twórczego działania. Teraz... Właściwie skończę już gadać i zapraszam was do słuchania nowego podcastu. Mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie już ostatnim, a później wrócimy do jednego z twórców, którego już tutaj prezentowałem i będzie to taka mała moja niespodzianka, ponieważ będzie to naprawdę moim zdaniem dobra rzecz. Być może właśnie niektórym się nie spodobało w w Barkerze taki specyficzny charakter tego trochę opowiadania, Zresztą to co dzisiaj usłyszycie potwierdzi tylko fakt, że jest to dosyć specyficzny pisarz, bardziej gatunku Gore niż takiego typowego opowiadania z dreszczykiem. Tak czy inaczej mam nadzieję, że docenicie również i ten odcinek, a właściwie i to opowiadanie w tym podcaście. A to by było na tyle. Kończę mówić i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Na głównym placu Podujewa rozgrywała się podobna scena. Nastrój tu panujący nie był jednak tak radosny. Było to zrozumiałe. Nita Obrenowic, ukochana organizatorka, zmarła w tym roku. Ostatnie zimy skończyła 94 lata. Ośrodziła miasto, pozbawiając je swej energii trafnych opinii. Nita pracowała z mieszkańcami Podujewa przez ponad 60 lat, planując zawody i wymyślając ciągle coś nowego. Całą swoją energię wkładała w przygotowanie obchodów wspanialszych od poprzednich. W tym roku umarła i wszystkim bardzo jej brakowało. Mimo nieobecności Nity wszystko odbywało się w wielkim porządku. Jednak niestety nie tak sprawnie i podujewo miało 25 minut spóźnienia. Córka Nity kierowała przygotowaniami, nie miała jednak w sobie energii i staranności matki. Była, krótko mówiąc, zbyt delikatna do tej roboty. Ta praca wymagała umiejętności maga i przycyl ludu jednocześnie. Niewykluczone, że za 2 trzy lata córka Nity znajdzie właściwą metodę postępowania i będzie w stanie w pełni zastąpić matkę. Dzisiaj jednak Podajowo nie było najlepiej zorganizowane. Przeoczone zabezpieczenia, nerwy zastąpiły spokój i ufność minionych lat. Mimo wszystko pierwszy oddział pościół Podajowo za 6-8 i ruszył do wyznaczonego punktu zbornego, aby tam oczekiwać na nowego przywódcę. Miko obudził się równo o siódmej, mimo że ich prosto pokój w hotelu Belgrad nie był wyposażony w buzik. Leżał na swym łóżku i słuchał regularnego oddechu juda dochodzącego z drugiej strony pokoju. Przeczmone światło poranka wpadło do pokoju przez cienkie zasłony, nie zachęcając raczej do wczesnego wstawania. Po kilku minutach bezmyślnego gapienia się na pękającą farbę pokrywającą sufit, Mik wstał i podszedł do okna. Nieciekawy dzień doszedł tym wniosku. Niebo było zachmurzone. Nowy pazar w szarym świetle poranka przedstawiał smutny i beznadziejny widok. Jednak daleko za miastem mig dostrzegł wzgórza, które oświetlało słońce. Słońce muskało grzbiety wzniesień. oświetlało zielone lasy, jakby zapraszając na wycieczkę. Może dzisiaj pojadą do Kosowskiej Mitrowicy na południe? Zdaje się, że był tam tarki muzeum. Później będą mogli jechać dalej Doliną Ibar, aż do wzgórz. Wzgórza? Tak. Zdecydował, że dzisiaj jadł w górę. Było piętnaście po ósmej. Korpusy w Podolacu i Podujewie były już gotowe przed dziewiątą. W wyznaczonych miejscach czekały na nie pozostałe wojska. Waszla Sejlowsek osłonił oczy dłoni i spojrzał w niebo. Nie było wątpliwości, że w ciągu ostatnich godziny chmury wyraźnie się podniosły i w niektórych miejscach pojawi się błękit, gdzie niegdzie przeświecało słońce. Nie będzie to może najlepszy dzień na zawody, ale nie powinno być źle. Miki Dżut zjedli na śniadanie jajka na Szynce i napili się dobrej czarnej kawy. Pogoda z minuty na minutę stawała się coraz lepsza i wraz z nią poprawiały się nastroje. Do do Kosowki Mitrowicy około 12.00, a górski zamek Zwiecan, powinni jeszcze ojść po południu. Około 10.30 wyjechali z Nowego Pazaru i drogą z Prowadz ruszyli na południe w stronę Doliny Ibar. Nie była to najlepsza droga, ale wyboje i dziury nie były w stanie popsuć ich dobrego nastroju. Droga była praktycznie pusta, jeśli nie liczyć sporadycznie napotykanych pieszych. Po obu ich stronach ciągnęły się pola kukrydzy, a w głębi zaczęły się już pojawiać niewielkie wzgórza, pokrytych gęstym lasem w boczach. Poza ptakami nie dostrzegali śladu zwierząt. Przejechali kilka mil. Nie było już żadnych pieszych. Mieli tylko farmy, która okazała się być zamknięta i opuszczona. Czarne świnie biegały po zagrodzie. Nie miał ich kto nakarmić. Pranie wisiało na sznurze, ale nie miał go kto zebrać. Ta podróż w góry wyraźnie posłużyła ich wzajemnym stosunkom. Po pewnym czasie zaczęli jednak odczuwać nieokreślony niepokój. Czy nie powinno być jakiegoś drogowskazu do mitrowicy Mik? Mik zerknął na mapę. Może. Może jedziemy złą drogą? Gdyby był jakiś znak, to bym go zobaczył. Wydaje mi się, że powinniśmy spróbować zjechać z tej drogi, aby jechać bardziej na południe i dostać się do Doliny Ibar. Jak można zjechać z tej cholernej drogi? Było kilka skrętów. Polnych dróg. To chyba lepsze niż jechać tam, gdzie teraz jedziemy. Rzuch zacisnął usta. Papierosa. Poprosił. To skończyło mi się mile temu. Z przed nimi stawały się coraz okazalsze. Wydawały się Niezamieszkane. Nie było widać ani jednej smuszki dymu. Było cicho. Dobra, rzekł Jude. Słyszałem na następnym skrzyżowaniu. To lepsze niż dalej tę. się tą drogą. Nagle nawierzchnia się popsuła. Jude stało się istnymi kraterami, a wyboje górami. Nagle... Tam! Skręt! Nareszcie skręt. Nie była to oczywiście żadna duża droga. Prawdę mówiąc, był to zwykły polny trakt. Stanowiło to jednak jakąś alternatywę dla niekończącej się drogi, którą jechali. To się zaczyna robić jakieś cholerne safari. Powiedział Jud, gdy Volkswagen zaczął poskakiwać i jęczeć na wybojach. Czy twoja żyłka przygód? Zapomniałem ją zapakować. Wspinali się teraz. Droga prowadziła pod górę. Las otoczył ich ze wszystkich stron. Drzewa rosły tak blisko drogi, że ich korony przysłaniały niebo. Nagle rozległ się wesoły i optymistyczny śpiew ptaka. Jednocześnie poczuli zapach świeżo rozkopanej ziemi. Przed maską przebiegli, zatrzymał się na sekundę, aby popatrzeć na trzęsący się samochód. Później spokojnie, dostanie jakby ich w ogóle się nie bał, zniknął między drzewami. Dokądkolwiek jechali, było to lepsze niż droga, którą opuścili. Tak przynajmniej uważał Mick. Niedługo się zatrzymają, poszukają miejsca, z którego będzie można zobaczyć dolinę, a może nawet nowy pazar. Dwaj mężczyźni nadal posuwali się leśną drogą. Mieli jeszcze godzinę jazdy do populacji, gdy głowa kontyngentu została formowana i wymoszerowała, aby dołączyć do reszty ciała. Miasto było kompletnie puste. Nawet chorzy i starzy nie zaniedbali swego obowiązku. Nikt nie odmówił udziału w zawodach. Żaden z obywateli, nawet mali, słabi, kulawi, ciężarne kobiety, niech nie wyparł się reprezentowania swojego dumnego miasta. Wszyscy ruszyli do punktu zbornego. Takie było prawo, któremu się podporządkowali. Nie trzeba było go zresztą egzekwować. Każdy chciał tam być i widzieć zawody, i widzieć straszne zmagania. Konfrontacja bez litości. Miasto przeciw miastu. Tak więc oba miasta ruszyły w górę. Do północy obywatele obu miast zbiorą się w okrutnym tajemnicę miejscu w górach. Spotkały się, aby ukryci przed oczami świata odbyć ceremonialną bitwę. Tysiąc serc biło przyspieszonym rytmem. Tysiące ciał naklinało się i spływało potem, gdy obywatele bliźniaczych miast zajmowali wyznaczone pozycje. Masa ludzi miażdżyła wszystko, co napotykało na swojej drodze, zabijała zwierzęta, zmieniała trawy w pył, łamała krzewy i obolała drzewa. Ziemia drżała, gdy przechodzili, a góry odbijały echo tysięcznych stąpań. W ciele podujewa, nagle pojawiły się pewne problemy techniczne. Mała sterka wystąpiła w lewym boku. W konsekwencji pojawiły się problemy z obrotowym połączeniem bioder. Okazało się, że to poważniejsze niż myślano na początku. Ruch stracił swoją płynność, wystąpiło poważne naprężenie w tej części ciała. Starano się je zlikwidować wszelkimi siłami. Zawody w końcu wymyślone po to, aby przezwyciężyć takie trudności. Jednak niebezpieczeństwo było bliższe niż ktokolwiek odważyłby się przyznać. Obywatele nie byli już tak wytrenowani sprawnie jak kiedyś. Dekada mernych zbiorów i nieurodzaju odbiła się na sprawności fizycznej mieszkańców. Kości, mięśnie nie miały już siły. Źle zabezpieczony bok sam w sobie nie stanowił niebezpieczeństwa, jednak nie wróżył nic dobrego zbliżającej się walce. Jeżeli ciała reszty uczestników były tak samo słabe, śmierć może dziś zebrać potworne żniwo. Zatrzymali samochód. Słyszysz? Potrzasnął głową. Nie miał najlepszego słuchu. Bywał na zbyt wielu hałośliwych koncertach rockowych i dyskotykowych. Dżut wysiadł z samochodu. Ptaki ucichły, a on znów usłyszał ten dźwięk. Nie był to zwykły hałas. Zdawał się dochodzić z głębi ziemi, tak jakby drżały toczące jej góry. Może to burza? Nie. To zbyt rytmiczna. Znów się pojawiło. Dżut poczuł drżenie ziemi, grzmot. Tym razem Mik również to usłyszał. Wychylił się przez okno samochodu. To gdzieś przed nami teraz słyszę. Dżut przytaknął. Grzmot. Ziemia znów zadrżała. Co to jest do diabła? zapytał Mick. Cokolwiek to jest, chcę to zobaczyć. Dżut uśmiechając się wrócił do Volkswagena. Brzmi prawie jak armaty. Powiedział co palenie samochód. Duże armaty. Przez swoją rosyjską lornetkę Wasła Filowsek zobaczył, jak główny sędzia nosi pistolet startowy. Dostrzegł biały dymek wlatyńcy z lufy, a chwilę później usłyszał echo strzału. Zawody się rozpoczęły. Spojrzał na bliźniacze wieże po Polacu i podujewa. Głowami prawie dotykały chmur. Wyglądały zupełnie tak, jakby ze wszystkich sił naprężały się, aby dosięgnąć nieba. Było w tym widoku coś groźnego i zapierającego oddech. Dwa miasta stały naprzeciw siebie, gotowe rozpocząć rytualną walkę. Zdawało się, że Podojewo ma mniejsze szanse. W jego postawie była jakaś niepewność i wahanie. Ale to chyba nic poważnego, po prostu jakiś brak koordynacji ruchów. Kilka kroków i miasto będzie poruszało się rytmicznie. Kilka kroków, jego mieszkańcy staną się jednością. Jednym, wielkim, groźnym, jak sama śmierć potworem. Potworem gotowym zmierzyć się ze swym przeciwnikiem. Strzał spłoszył ptaki siedzące na drzewach. Ptaki wzniosły się w powietrze, ćwierkając jakby dla uszczenia wielkich zawodów. Słyszałeś strzał? zapytał Drzut. Mik przytaknął: Ćwiczenia wojskowe? Drzut uśmiechnął się. Już widział te nagłówki. Raport z tajnych manewrów wojskowych w głębi Jugosławii. Rosyjskie czołgi. Ćwiczenia taktyczne w tajemnicy przed Zachodem. Przy odrobinie szczęścia może dzięki temu zrobić karierę. Grzmot. Grzmot. Ptaki poderwały się spłoszone. Grzmoty były coraz głośniejsze. To rzeczywiście brzmiało jak armaty. Co za tym grzbietem, powiedział Juz, wskazując drogę. Sądzę, że nie powinniśmy iść dalej. Muszę to zobaczyć. Ja nie. Na pewno nie jesteśmy pożądanymi obserwatorami. Skąd wiesz? Wrzucą nas. Deportują. Nie wiem, po prostu myślę. Grzmot. Muszę to zobaczyć. Ledwo to powiedział, kiedy usłyszeli wrzaski. Krzyczało podujewo. Był to krzyk agonii. Ktoś padł z przemęczenia na słabym boku. I tak się zaczęło. Ktoś stracił sąsiada, później ten sąsiad swego sąsiada i tak dalej. Chaos wdarł się w ciało miasta, rozszerzający się bałagan Ganzefę gwałtownie całą strukturą miasta. Arcydzieło stworzone przez obywateli Podujewa z ich własnych ciał zaczęło się rozpadać, aż wreszcie rozleciało się zupełnie. Z uszkodzonego boku wysypali się ludzie, przypominali lejące się z rany krew. Spadając na ziemi roztrzaskiwali się o nią, łamali sobie kończyny i umierali w strasznych męczarniach. Wielka głowa, która jeszcze tak niedawno sięgała chmur przechyliła się niebezpiecznie na bok. Dziesięć tysięcy ust rychnęło jednocześnie w obłędnym strachu. Był to krzyk bez słów. Żałosna skarga do niebios. Krzyk rozpaczy. Krzyk ostrzeżenia i pewności zagłady. Krzyk żalu, że nadeszły dni krwi i śmierci. Słyszałeś to? Miłość siły tego głosu nie mieli wątpliwości, że krzyczał człowiek. Rzut poczuł, że serce podchodzi mu do gardła. Spojrzał na bladego jak papiernika. Mika. Rzut zatrzymał samochód. Nie, powiedział Mik. — Słuchaj na Boga! Krzyku Miersego znów wypełnił powietrze. Dochodził z niewielkiej odległości. — Musimy jechać dalej — jęknął Mik. Drzut głową. Spodziewał się ujrzeć za wzgórzem połowy rosyjskiej armii, ale to, co usłyszał, było ludzkim okrzykiem. Zbyt ludzkim jak na czołgi. Przypominało mu to skargi pochłoniętych przez piekło, które słyszał w nocnych koszmarach w czasach dzieciństwa. Straszne, niekończące się cierpienia którymi straszyła go matka, gdy nie chciał chodzić na religię. Odezwał się w nim strach, którego nie od dwudziestu lat. Nagle znów usłyszał ten krzyk. Wydało mu się, że za wzgórzem stoi jego matka po to, aby wymierzać mu zasłużoną karę i wtrącić go do piekła. Jeśli ty nie pójdziesz, to ja to zrobię. Mig wyszedł z samochodu i obszedł go dookoła, nerwowo się rozglądając. Nagle zamrugał oczami z niedowierzaniem. Obrócił się do samochodu z twarzą białą jak śnieg. Jego kochanek ciągle siedział w samochodzie, z twarzą w dłoniach, starając się odepchnąć od siebie koszmary. Jude? Jude powoli podniósł głowę. Mik patrzył na niego dzikim wzrokiem. Twarz miał mokro od zimnego potu. Jude spojrzał na drogę za mikiem. Kilka metrów za plecami młodzieńca droga gwałtownie ciemniała. Płynęła tamtędy istna rzeka krwi. Mózg Juda próbował znaleźć jakieś inne wytłumaczenie od tego narzucającego się. Bezskutecznie jednak. To niewątpliwie była krew. Nieprawdopodobna ilość krwi. Nagle wiatr przyniósł specyficzny zapach wnętrza ludzkiego ciała. Na pół słodki, na pół gorzki. Mig potykając się podbiegł do samochodu i konwulsyjnie szarpiąc klamkę próbował otworzyć drzwi. Drzwi otworzyły się. Chłopak chłopat na siedzeniu rozejrzał się dzikim wzrokiem. Zawracaj! Zawracaj! Zawracaj! Powiedział. Już sięgnął do stacyjki. Fala krwi omyła już przednie koło samochodu. Z przodu cała ziemia była czerwona. — Ruszaj, kurwa, ruszaj! — Dżut nie próbował uruchomić samochodu. — Musimy się rozejrzeć. — Powiedział bez przekonania. — Musimy. — Nic nie musimy! — krzyknął Mik. — Spieprzajmy stąd! To nie nasza sprawa! — Może to katastrofa lotnicza? — Nie ma dymu! — To głosy ludzi. Mik chciał stąd uciec jak najprędzej. Mógł czytać o tragediach i wypadkach w gazecie, mógł oglądać czarne-białe zdjęcia, ale nie potrafił sam temu stawić czoła. Było to zbyt krwawe, zbyt świeże i niespodziewane. Nie wiadomo, co było na końcu drogi, co się tam działo i co spowodowało tą rzekę krwi. Musimy. Dżut zapalił samochód. Mik zaczął cicho szlochać. Volkswagen ruszył do przodu, brodząc w potokach krwi. Nie... Zaprotestował bardzo cicho minik. Proszę. Nie. Musimy. Odparł rzut. Musimy. Musimy. Przełożył Robert Mrożyński, czytał Jacek Brzezowski. To była siódma część podcastu Tchnienie Grozy, jednocześnie druga część opowiadania w górach miastach Klajwa Barkera. W kolejnym odcinku, czyli już ósmym, będziemy mieli do czynienia z trzecią częścią tego opowiadania, a miejmy nadzieję, że i ostatnią. W takim razie do usłyszenia. Cześć.